Otwórzmy Psalm 16. W pierwszym wersecie tego psalmu znajdujemy informację, że Bóg jest najważniejszy. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Psalm 16. A w drugim wersecie czytamy coś o ludziach, o świętych, którzy są na ziemi. Słuchajcie, tak pisał Dawid w psalmie: Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni w nich mam całe upodobanie. Hmm. Ciekawa historia. Święci, ci, którzy wierzą, ci, którzy poddali życie Bogu, ci, którzy chodzą Jego drogami, Dawid napisał, że w nich ma całe swoje upodobanie, że to są szlachetni, niesamowite. Wyobraź sobie, że odwracasz się teraz do swojego sąsiada, sąsiadki, do kogoś, kto jest obok ciebie i wyznajesz takie coś. Jesteś szlachetny, jesteś szlachetna. W Tobie mam całe swoje upodobania. Znaczy byłoby to niebezpieczne, gdybyśmy do jednostki, ale powiedzmy, że kierujemy to do grupy. Jesteście szlachetni, wspaniali, mam w was całe moje upodobania. Ciężko to sobie wyobrazić? Nie. Przekład Nowego Przymierza mówi, używa tutaj słów wspaniali, jesteście czy są, moją rozkoszą. Czy takie coś odważyłbyś się powiedzieć swoim braciom i siostrom? Jesteście moją rozkoszą? Spróbuj, tak? No, może komuś, tu daleko siedzi, tak żeby... Jesteś wspaniała, jesteś, jesteście wspaniali, jesteście moją rozkoszą. Biblia Tysiąclecia używa tu jeszcze jednego sformułowania. Słuchajcie uważnie. Ku świętym na ziemi wzbudził we mnie miłość przedziwną. Hmm ku świętym na ziemi wzbudził we mnie miłość przedziwną. I to jest rzeczywiście przedziwne, bracia i siostry, że mimo tego, jacy paskudni jesteśmy i ile różnych złych rzeczy nie zrobiliśmy jak bardzo nagannie czy skandalicznie wręcz czasami się zachowaliśmy i ile mamy za uszami, to ta przedziwna miłość w nas do siebie ciągle działa. Ja dziękuję Bogu za to, że tą przedziwną miłość Bóg wzbudził was do mnie i we mnie, do was i w ogóle w każdym z nas wzajemnie. Bo gdyby nie ta przedziwna miłość, to pewnie nie moglibyśmy ze sobą wytrzymać. Ja bym na pewno nie wytrzymał sam ze sobą. Dobrze, że miłość Boża wypełnia również mnie względem siebie samego. Dobra, ale nie będę wchodzić już w filozofię grecką. Co jest istotne? Biblia powiada że zaraz po Bogu my dla siebie jesteśmy najważniejsi. Oczywiście rodzina, małżeństwo, to wiadomo, to są priorytety, są kręgi bliskości, kręgi odpowiedzialności, kręgi intymności i myślę, że nie muszę tak oczywistych rzeczy wykładać, tłumaczyć, ale zaraz po Bogu my, wierzący, jesteśmy dla siebie najważniejsi. I ważny jest nasz sposób myślenia o sobie wzajemnie. Kim dla siebie jesteśmy, kogo, za kogo siebie wzajemnie uważamy czy tylko za przypadkowego człowieka, który chodzi do tego samego pomieszczenia zborowego, do którego chodzę ja. Widujemy się już może lata, ale tak naprawdę nigdy jeszcze nie rozmawialiśmy. Nie bardzo nawet wiem, gdzie on pracuje. Czasami nawet nie pamiętam, jak ma na imię. Czy też myślimy o sobie, nawet jeżeli nie mam kontaktu z tym bratem, czy z tą siostrą na co dzień, bo tak bywa, mieszkamy gdzie indziej, pracujemy gdzie indziej, to jednak zawsze radość we mnie sprawia to, że mogę się spotkać. Mogę zobaczyć, mogę się cieszyć. To są szlachetni. Powiedzmy wszyscy razem. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Trzy, cztery. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Wow. Jakoś poszło. Będziemy to jeszcze dzisiaj powtarzać, ćwiczyć. Myślę, że za każdym razem będzie to bardziej zaawansowane. Ale za chwilę do tego dojdę. W dwóch ostatnich nauczaniach przedstawiłem nauczanie Jezusa na temat Kościoła i wyraziło się ono w trzech obrazach Jego służby. Można je nazwać też trzema krokami. Przedstawię je w kolejności podanej przez Ewangelię. Pierwszy obraz w kolejności chronologicznej to było utożsamienie z Domem Bożym. Pamiętacie zapewne, jak dwunastoletni Jezus przebywał w świątyni, zdziwieni rodzice szukali Go, znaleźli go właśnie w świątyni, byli zdziwieni tym, że tam jest. On był zdziwiony tym, że oni są zdziwieni i zadał im pytanie, czyż nie wiedzieliście, czy nie było to dla was jasne, oczywiste, że w tym, co ojca mego muszę ja być, utożsamienie. To jest pierwsza informacja, którą Jezus nam przekazał. On utożsamił się z domem Bożym. Drugie wydarzenie opowiada nam o sytuacji, w której uczniowie zidentyfikowali Jezusa jako Mesjasza Chrystusa wyznał to Szymon Piotr jako pierwszy. Jezus uradowany chwali Piotra i od tej pory zaczyna wspominać o Kościele. Drugi krok, drugi etap to zrozumienie, nauczanie na temat Kościoła. Idźmy dalej i trzecia historia to moment już pod koniec służby Jezusa, przed ostatnim świętem Paschy, kiedy Jezus wkroczył do świątyni i zaprowadził tam porządek powywracał stoły wekslarzy, powyganiał handlarzy wołów i owiec i, i wszystkich innych, którzy z domu ojca jego uczynili targowisko. Jezus wystąpił czynnie fizycznie przeciw nieprawości zgromadzonej w świątyni. I możemy powiedzieć, że ten trzeci etap, trzeci krok to jest zaangażowanie w dom Boży. Żarliwość, płomienna pasja, bezkompromisowość i determinacja. Ja, kochani, wierzę, że w tych dniach słyszymy naprawdę głos Pana, który woła, nawołuje nas, byśmy podjęli te kroki, abyśmy utożsamili się z Domem Bożym, abyśmy podjęli zrozumienie Domu Bożego, abyśmy zaangażowali się w Dom Boży. Każde pokolenie to słyszało i każde będzie rozliczone. Dzisiaj nie zatwardzajmy naszych serc, naszych uszu, nie zatykajmy nie usztywniajmy karku. I teraz po pierwsze, co to znaczy utożsamić się. Kiedy myślałem sobie na jakim przykładzie mógłbym zilustrować, w jaki sposób człowiek może utożsamić się z czymś, w co wierzy, z kimś, kogo kocha, przypomniał mi się Mojżesz i kilka słów na jego temat. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale drugim, w wierszach 11 do 13 znajdujemy Mojżesza, który przyglądał się pracy swoich rodaków. Druga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersze 11 do 13. Zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? Wiecie, Mojżesz rozumiał, kim jest, mimo że wychowany na dworze Faraona i mógł spędzać czas w pałacu ale świadomość tożsamości ciągnęła go do swoich. To było silniejsze niż kultura, w jakiej wyrósł. To było silniejsze niż przyzwyczajenia więzy język krwi, poczucie tożsamości, i przywiązanie. I ta świadomość ciągnęła go przez kolejne lata i przez lata jego służby podtrzymywała go, nawet gdy swoi go odrzucali. Czytamy na przykład w Czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, nie będziemy zaglądać, ja tylko przytoczę tą historię, był moment, kiedy zrobiło się po prostu ciężko na pustyni. Jak to na pustyni, brakuje wielu rzeczy, z jedzeniem nie jest najlepiej, no jest, ale monotonne, wody też nie ma za dużo, nic przyjemnego, lepiej mieszkać w domku nad rzeką z ogródkiem niż wędrować po pustyni, no chyba każdy się z tym zgodzi. I jeszcze parę innych przeciwności spowodowało, że znalazła się grupa inicjatywna, która postanowiła, słuchajcie, Mojżesza trzeba ukamienować, wybierzemy sobie kogoś innego i wracamy do Egiptu. I wtedy Bóg w swoim gniewie zstąpił i mówi do Mojżesza tak. Odsuń się od tego zgromadzenia, a ja w mgnieniu oka zniszczę ten zbór, a z siebie wzbudzę nowy lud. Mojżesz mógł powiedzieć, Fajne rozwiązanie. Nareszcie będzie spokój. A zanim ze mnie się lud zrodzi, to ktoś inny ten kłopot będzie miał na głowie. Nie, Mojżesz tak nie zrobił. Mojżesz upadł na twarz i błagał. Panie, Panie, nie, nie dopuść do tego. Boże, cóż te okoliczne ludy powiedzą, że Bóg wyprowadził ich na pustynię, ale nie miał siły wprowadzić ich do Kananu. Panie, odpuść tą winę. I Bóg zlitował się. Świadomość tożsamości, utożsamienie się z nimi, to, że był ich bratem, sprawiło, że nawet w sytuacji, kiedy oni go nie chcieli, On nadal ich kochał. To jest niesamowita wartość, utożsamienie. To Bóg jest źródłem tej siły i miłości. I myślę, że w Mojżeszu już wtedy było to słowo, które Dawid wyraził kilka stuleci później w psalmie. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Szlachetni ze względu na Abrahama i ich ojca. Może nie są szlachetni z czynów, ale wybrani w oczach Bożych. I może my nie jesteśmy szlachetni we wszystkich naszych czynach, ale wybrani w Jezusie Chrystusie. I dlatego możemy mówić, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Ale nie tylko Mojżesz, nie tylko ludzie Biblii, wiary potrafili się Utożsamiać z kimś, kogo kochali. Henryk Goldschmidt, polski Żyd, lekarz z wykształcenia. W latach 1912 42 prowadził w Warszawie dom sierot dla dzieci żydowskich, choć nie tylko żydowskich. Znany powszechnie jako Janusz Korczak. Kto z nas nie czytał jego Króla Maciusia? Gdy wybuchła wojna, w jej drugim dniu założył płaszcz oficera Wojska Polskiego. Miał stopień majora. I nosił ten płaszcz wojskowy, oficerski płaszcz do samego końca swojego życia. Wbrew strachowi, wbrew okupantowi, wbrew okolicznościom, mimo wszystko, a czasem wbrew wszystkiemu. Ponieważ się utożsamił z tym, co kochał. Utożsamił się z tą swoją ziemską ojczyzną. Ale to nie było wszystko, z czym dr Korczak gdy wszystkich Żydów zamknięto w getcie, pozostał tam ze swoimi podopiecznymi, których niestety ciągle przybywało. Ze współpracownikami, którzy stali również wiernie z nim. Dwoił się i troił, by dzieci miały co jeść, by miały naukę w szkole, zajęcia, możliwie jak najnormalniejsze życie, o ile to można nazwać normalnym życiem. Jego działalność budziła szacunek i uznanie. Polskie państwo podziemne proponowało mu ratunek. Fałszywe papiery, kryjówkę. Zdecydowanie odmówił. Jego współpracownicy również. Nie zastanawiał się nawet nad czymś takim. Nawet nie brał pod uwagę takiego rozwiązania. Jego ukochane dzieci potrzebowały go. Ufały, gdy był z nimi, czuły się bezpiecznie. Nadszedł czas likwidacji getta. Żydów wywożono do komór gazowych Treblinki. 5 sierpnia 1942 roku nastąpiła likwidacja sierocińca. W strasznym chaosie wśród grup ludzi eskortowanych przez uzbrojonych żandarmów szedł uporządkowany pochód na czele z doktorem Korczakiem. Ta fotka to kadr z filmu, nie ma oryginalnego zdjęcia. Nikt wtedy nie myślał o robieniu takich pamiątek. Dzieci, jak mówią świadkowie, a ta wędrówka z sierocińca na tzw. Um plac na rampę kolejową trwała 4 godziny. Dzieci niosły sztandar, śpiewały. Najmłodsi uczepieni byli doktora. Niemcy również doceniali szlachetną postawę Janusza Korczaka. Niemiecki oficer zaoferował doktorowi wolność, ratunek w ostatniej chwili. Obaj wiedzieli, co czeka dzieci. Doktor Korczak z oburzeniem tę ofertę odrzucił. To był 5 sierpnia. 7 sierpnia Heim Steyer, pracownik przymusowy, sprzątający komory gazowe w Treblince, zobaczył w jednej z nich doktora Korczaka, w zasadzie stojącego, otoczonego, obłożonego ciałami 200 dzieci. Wiele z nich się go trzymało. A Jezus powiedział, nie ma miłości większej niż gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół. Ja wiem, że ten przykład jest drastyczny, wzruszający, ale chciałem uświadomić nam, że tak właśnie Jezus utożsamił się z nami, umiłował nas aż do końca. Z tą różnicą, że nie poszedł na zagładę z nami, ale za nas. Dlaczego? Dlatego, że to są szlachetni i w nich mam całe upodobanie. To jest mój lud i Boży lud. Bóg ma dla nas plan. Mimo wszystko, a czasem wbrew wszystkiemu, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Spróbujmy powtórzyć teraz tą sentencję, ale zrobimy to w następujący sposób. Prosiłbym, żeby ta strona wstała. Stańcie, kochani. Obróćmy się w stronę tych, którzy siedzą tutaj w tym, jak to powiedzieć, sektorze, części. Bez przesady z tymi sektorami. Póki co jeszcze. I powiedzmy, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Czy cztery? To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Aleluja. Dziękuję wam. Kiedy jesteśmy już na etapie utożsamienia, przychodzi czas na zrozumienie Domu Bożego. Dom Boży rozumiemy jako wspólnotę, społeczność wierzących, odrodzonych. Ciało pańskie to jest społeczność globalna, która wyrażana jest lokalnie. Czy zgadzamy się z tą myślą? Społeczność globalna, ale wyrażana lokalnie. Ja nie mogę mieć relacji z wierzącymi w Chinach, to znaczy jak tam pojadę, to przez chwilę tak. Ale generalnie ja nawet nie mam relacji z kimś, z wierzącymi w Janowicach za często, bo no, nie widujemy się za często. Ale tam, gdzie jestem, tam, gdzie łączą mnie więzy, przynależności do lokalnej wspólnoty, tam wyraża się ciało pańskie i ta globalna wspólnota, globalne ciało pańskie, ono manifestuje się w takich zgromadzeniach jak nasze. Czy jest to Afryka, czy Europa Środkowa, czy jakikolwiek inny kraj, kontynent. Zrozumienie zmienia myślenie, zgadza się? Kiedy coś zaczynamy rozumieć, zmienia się nasze myślenie, a kiedy zmienia się myślenie, zmienić się też może nasze działanie. Jest wiele prostych przykładów. Zrozumienie prawa ruchu drogowego. Kiedy rozumiemy, możemy bezpiecznie stawać się uczestnikami ruchu. Pamiętam pierwszy raz w życiu zobaczyłem grę w skrable. Nie rozumiałem zupełnie zasad. Gracie w skrable? Wiecie o czym mówię? Chciał układać słówka na odpowiednich polach. Na początku popatrzyłem. Mówię, przecież to jest takie proste. I od razu zacząłem układać słowa. Tylko, że nie na polach, które były punktowane. I to było w ogóle bez sensu. Kiedy zrozumiemy zasady, sposób pracy w jakiejś dziedzinie, zrozumienie czyni nas bezpiecznymi i skutecznymi. Zrozumienie tego, czym jest Kościół, jakim powinien być, jakim powinien się stawać, jakie jest jego powołanie, przeznaczenie. Przyszłość jest fascynujące. Wiecie, że jest nawet w teologii dział zajmujący się nauką o Kościele? Ma swoją nazwę, Paweł pewnie wie, eklezjologia. Wiemy, że Kościół to ciało, dom Boży, świątynia. Każdy element miał jakieś znaczenie, jakąś symbolikę. Możemy się z niej czegoś uczyć. List do Koryntian mówi nam o tym, że Kościół to ciało. oblubienica rodzina, wspólnota wiary, pracy, relacji, służb. Powiem więcej. Kościół to jest nasze życie. Tutaj jest nasze serce, nasza miłość, nasze upodobanie. A dlaczego? Dlatego, że i teraz proszę, żeby ten no, sektor, niech tak będzie, wstańcie, proszę was, wstańcie i popatrzcie teraz na tych i powiedzmy wspólnie, razem. Trzy, cztery. To są szlachetni, ich mam całe upodobanie. Bardzo wam Dziękuję. Uczmy się tego, takiego sposobu myślenia, takiego sposobu patrzenia na siebie. To jest mój lud, Boży lud. Bóg ma dla nas plan mimo wszystko, a czasami wbrew wszystkiemu. Dlatego nauczamy o Kościele, który żyje słowem, modli się, ewangelizuje, działa w relacjach, jest charyzmatyczny, zespołowy. Te wszystkie informacje, wartości, które możemy znaleźć na naszych comiesięcznych informatorach. Przechodzimy do trzeciego etapu, zaangażowanie, pasji, jaką Jezus wyraża do ciebie. Myślę, że tak, że zaangażowanie daje efekty i spełnienie. Kiedy już się utożsamiamy, wtedy czas, aby zrozumieć lepiej, by skutecznie działać. I wtedy możemy z pasją realizować to, do czego Bóg nas przeznaczył, do czego Bóg nas Powoła. Mówimy o Kościele entuzjastycznym, zaangażowanym, różnorodnym, jednomyślnym. Ja nie wiem, jak ty chcesz płonąć dla Boga, ale wiem, że On chce płonąć w tobie. Jezus zaskoczył wszystkich swoim niezwykłym zachowaniem świątyni. Jego żarliwość przewraca nasze stoły. Jego bicz czasami świszcze, świszczy nad nami ku naszemu upamiętaniu i przestrodze. I czasami potrzebujemy tego. Był w Starym Testamencie człowiek pełen pasji dla Boga, jego świątyni, jego praw jego ludu. Był to Nehemiasz I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jego historię. Nehemiasz żył w epoce, kiedy lud izraelski wrócił czy wracał etapami z niewoli babilońskiej. Był człowiekiem, któremu Bóg na serce położył zadbanie o miasto Jerozolimy, która pozbawiona była murów. Nechemiarz, mając królewskie przyzwolenie i błogosławieństwo, dotarł do Jerozolimy i zainicjował odbudowę murów miejskich. Niezwykłe było to, że te mury powstały, mimo trudnych okoliczności i niechęci wrogiego otoczenia, jeszcze bardziej niezwykłe było to, że zdołano uczynić to w 52 dni. Nie wiedziałem dokładnie, jak te mury wyglądały, dopóki nie zobaczyłem ich osobiście w Jerozolimie. Archeolodzy odkryli fragmenty murów zbudowanych w czasach Nehemiasza. To nie jest mur taki jak ta ściana, to jest kamienny mur grubości kilku metrów i prawdopodobnie wzniesiony na znaczną wysokość przynajmniej kilkunastu metrów w górę. I teraz wyobraźcie sobie, że te mury ciągnące się dobrych kilka, może trochę więcej niż kilka kilometrów dookoła miasta, w 52 dni zostały odbudowane. Jaką Pasję miał ten człowiek, jaką energię potrafił wyzwolić w ludziach, w jaki niesamowity sposób porwał ich. Cóż za charyzmatyczny przywódca. 52 dni, taka budowla, niesamowite. Grube, potężne, kamienne bloki, głazy ułożone w całość, które fragmenty przetrwały do dzisiaj. Niespożyta energia. Ale to nie był koniec jego osiągnięć. Czytamy szczególnie w rozdziale 10 i później w następnych o innych jego działaniach na rzecz Domu Bożego. W wierszu 40, rozdziału 10 po odnowieniu służb w świątyni zawarta jest taka piękna myśl nie zaniedbamy domu naszego Boga. To było motto Nehemiasza. No ale minęło niewiele czasu i w rozdziale 13, w wierszu 11, ten sam Nehemiasz zmuszony jest zadać przełożonym miasta i świątyni pytanie, dlaczego zaniedbany jest dom naszego Boga? A więc założenie piękne, ale nie jest to wcale takie łatwe. Dlaczego zaniedbany? Dlatego, że to jest w ludzkiej naturze. Co jest takiego w naszej naturze? Ano jest ociężałość. Jest wygoda. Dobrze, może zrobimy tak. Jak będę wymieniać którąś cechę, a odkrywamy to w sobie, no nie, może nie krzyczmy aleluja czy Amen, ale przynajmniej pokiwajmy głowami, podnieśmy rączkę w górę. Dobrze, spróbujmy się sami diagnozować. Więc powtarzam. W naszej naturze jest ociężałość, jest wygoda, jest samolubstwo. Jest chęć unikania odpowiedzialności. Jest łatwizna. Jest chodzenie na skróty. Jest chęć, żeby po łebkach jak najszybciej. Jest chęć, żeby jak najmniejszym wysiłkiem. A dlaczego ja to muszę? A przecież są inni. A przecież ja nie potrafię tego tak dobrze robić. Niech inni się to zaangażują. Jeszcze coś? Jakieś pomysły? To jest w naszej naturze. I musimy z tym walczyć. I od czasu do czasu Bóg musi posyłać Mojżesza musi posyłać Nehemiasza, musi posyłać inne swoje narzędzia, które są w stanie porwać ludzi, które są w stanie dokonać wielkich dzieł, by oczyścić, uzdrowić, przemienić. Nie wiem, jakie mamy wyobrażenie na temat Nehemiasza, w jaki sposób odmotywował ludzi. Dzisiaj politycy motywują ludzi, dając im obietnice, albo ich strasząc przed jakimś zagrożeniem, wtedy ludzie, bojąc się, głosują na nich, albo też przy okazji coś obiecują, na co inni nie wpadli, albo robią to bardziej przekonująco i ludzie też za nimi pójdą, bo jest coś im przeobiecane. Rozdział 13, do niego możemy zajrzeć i szczególnie odczytamy ten 25. Nehemiasz, kiedy zastał znowu w świątynię w kiepskim stanie, zrobił cztery rzeczy. Po pierwsze wyrzucił ze świątyni poganina Tobiasza, krewnego jednego z kapłanów. Kapłan zrobił Tobiaszowi amonicia, napisane było, że amonita nie może wstąpić do domu pańskiego, do zgromadzenia. Zrobił mu komnatę na terenie świątyni. Wzburzony Nehemiarz po prostu wszystkie te graty wywalił. Wywalił precz, wszystkie te meble, wyposażenie wyrzucił. Oczyścił to miejsce. Potem zgromił odpowiedzialnych za, za zbieranie dziesięciń. I napełnianie magazynów za ich zaniedbania. Było tak, że lewici, którzy mieli otrzymywać uposażenia za swoją służbę, nie dostawali nic. No to co mogli sobie powiedzieć? No przecież za darmo nie będę pracować, ja muszę coś jeść. I poszli każdy do swojej posiadłości uprawiać swoje poletko, swoją działkę. No, taka była rzeczywistość. Bez wypłaty ludzie się po prostu rozchodzą, nie pracują. Więc odnowił. Finansowanie Lewitów. Wrócili, mogli na nowo zająć się świątynią. Potem zabronił handlu w dzień Sabatu. Pozamykał bramy. Wprowadził ustawę o zakazie handlu w Dzień Święty. Jednoosobowym dekretem wymusił. Pozamykał bramy. Koniec. Nic nie pomogły. Protesty, lobby kupców i tak dalej. Na koniec wziął się za mieszane małżeństwa. O, to bardzo ciężkie. Mieszane w sensie, że Żydzi z pogankami. Niepoprawność polityczna przebija przez Nehemiasza. Dzisiaj miałby kłopoty na forum Unii Europejskiej, na pewno jeszcze w paru innych miejscach. Czytamy, że jak się o tym dowiedział, to wiecie co robił, 25 werset. Więc gromiłem ich, no jeszcze przejdzie. Przeklinałem niektórych, niektórych z nich biłem, targałem za włosy, i zaklinałem na Boga. To nie był dobry wujek, to nie był uśmiechnięty szeroko polityk, to był mąż Boży, możemy powiedzieć bicz Boży, człowiek, który począsał sumieniami. Możemy powiedzieć, a to był Stary Testament. Pan Jezus w świątyni zrobił coś, co daje nam do myślenia. Dlaczego Nehemiasz tak się zachowywał? Ja myślę, że on miał tak jak Mojżesz, tak jak wszyscy Boży ludzie, w sercu wyryty napis, który teraz stańmy wszyscy i te dwie strony, obróćmy się do siebie teraz. I teraz nawet możesz sobie pomóc palcem, wiesz, pozwalamy. Popatrz na, na tych stojących naprzeciwko ciebie, świętych i powiedzmy, trzy, cztery, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. I w imię tego, że jesteś szlachetny i mam w Tobie całe podobanie. pozwól, że czasami potargam Cię za włosy. Proszę Ciebie, jeżeli będę nawalał, proszę Ciebie, począśnij mną. Proszę Ciebie, użyj mocnego słowa, zgrom mnie. Proszę Ciebie, nie wahaj się przed tym, dlatego że jesteś szlachetny i w Tobie mam podobanie i Ty powinieneś mieć we mnie całe podobanie, po to, abyśmy wzajemnie się ratowali". Abyśmy wzajemnie się wspierali, motywowali, zachęcali. Abyśmy przełanowali opór, impas, naszą ociężałość, gnuśność, kompromisy. Abyśmy nie stali w miejscu, dlatego że jesteśmy szlachetnymi. Bóg ma w nas całe podobanie. Jezus szedł na ziemię po to, aby tych szlachetnych uratować. Utożsamił się z nami do końca. Dlatego zaklinam dziś na Boga żywego. Nie wzbraniajmy się tego wobec siebie. W miłości. W takcie, w łagodności, z szacunkiem. Ale nie wzbraniajmy się, bo to daje nam życie, bo to daje nam zachętę. Bądźmy w tym pełni mądrości. Nie raniąc innych, ale zachęcając, podnosząc. Dziękuję wam, szlachetni, za wysłuchanie. Dziękuję wam za to, że mogę dzisiaj w imieniu Pańskim do was przemówić. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Jest to dla mnie wyróżnienie. Cokolwiek we mnie mogło was urazić, czy być niewłaściwe, może się przejęzyczyłem, może w mojej postawie było coś, czy jest, zdarza się, coś takiego. Miłujmy się, pamiętajmy, kim dla siebie jesteśmy. Jakże się cieszę, że za chwilę będę mógł się napić kawę z niektórymi szlachetnymi. Aleluja. Dobrej niedzieli.